Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz i jest ze mną dzisiaj Mando. Witam Cię, Mando. Witam Ciebie, Jerry. Witam wszystkich słuchaczy. I zebraliśmy się dzisiaj w duecie, aby porozmawiać. W sumie dość wyjątkowo, jak na ten duet konkretny nie o Gwiezdnych wojnach, a o czym innym, a mianowicie o serialu Wymiar 404, Dimension 404. Chociaż tak jak powiedziałem, że nie o Gwiezdnych wojnach, to trochę nie, nie, nie do końca prawda jest, bo można powiedzieć, że poniekąd gwiezdne wojny spowodowały, że my żeśmy się tym serialem jakoś tam zainteresowali. Gwiezdne wojny i silne nawiązania do do klasyki, no, a nawet nie tylko klasyki, bo ten serial dość silnie nawiązuje do serialu po tamtej stronie, głównie chyba tego z lat 90. i to są dwie rzeczy, które mnie skłoniły do oglądania. Tak, bo warto, spoilerując co nieco, wspomnieć, że to nawiązanie do Gwiezdnych Wojen to Mark Hamill, który tutaj się pojawia w roli narratora, ale zanim już przejdziemy do konkretów, to wypadałoby powiedzieć, cóż to jest za produkcja, bo podejrzewamy, że no, Zbyt wielu naszych słuchaczy pewnie się z nią nie spotkało, bo umówmy się, że chyba w naszym pięknym kraju jakoś szerzej ten serial dyskutowany nie był. Produkcja Dimension 404 to jest jeden z oryginalnych seriali stacji Hulu, który w Polsce obecnie leci w HBO w telewizji kablowej jest też już od jakiegoś czasu dostępny w HBO GO i jest to sześcioodcinkowa antologia, tak jak już Mando wspomniał, bardzo silnie nawiązująca do serialu The Outer Limits, także oczywiście pośrednio do wielkiej poprzedniczki, czyli Strefy Mroku. Jest to antologia z gatunku science fiction z narratorem w postaci Marka Hamila, który wprowadza nas do każdego z tych sześciu epizodów. No i ten tytuł Dimension 404, czyli wymiar 404, on ma stanowić taki, takie przywołanie, że będziemy mieli tutaj do czynienia z historiami takimi... No, nietypowymi, no to gdzieś tam powinno to wzbudzić w Was skojarzenia z tym słynnym błędem 404, który pojawia nam się w, w przeglądarce internetowej, jeżeli okaże się, że dana strona nie może być znaleziona, no i, i tutaj w takim intro bardzo, bardzo mocno przypominającym właśnie te lata 90. i Outer Limits, narrator nam przywołuje, żebyśmy nie regulowali już hostingu, tylko zaraz będzie ponowne połączenie do internetu no i będzie nam dane poznać jedną, konkretną, mniej lub bardziej zaskakującą opowieść. Właśnie tutaj w tym miejscu można by się na chwilę zatrzymać, bo e, tak jak mówisz, w Polsce serial nie doczekał się może jakichś większych dyskusji e, w, a, ani w dużej liczby recenzji, ale te kilka recenzji, na które trafiłem, są jednak utrzymane w tonie negatywnym. One w większości są po trzech pierwszych odcinkach, ponieważ Hulu udostępniło trzy pierwsze odcinki jednego dnia na platformie, a następnie kolejne trzy były już puszczane tydzień po tygodniu i ludzie, no, wszyscy recenzenci, na których trafiłem, błędnie zinterpretowali tytuł i czołówkę, ponieważ bardzo dużo ludzi zraziło się tym serialem, oczekując odpowiedzi Hulu na Black Mirror od aktualnie Netflixa, co jest y, całkowitym błędem, ponieważ ja wiem, tutaj są skojarzenia bardzo mocno internetowe, jeśli włączymy sobie trailer, jeśli spojrzymy na tytuł, to y, ma się właśnie skojarzenia, że będzie to y, serial opowiadający o technikaliach, o technologii, o wpływie technologii na życie człowieka i tak tak dalej. Okej, okay, ta technologia tutaj jest w każdym odcinku jakoś zawarta, ale to dlatego, że nasze życie teraz tak wygląda, no, obraca się wokół technologii, natomiast sam Tytuł i czołówka to jest zupełnie coś innego. Zestawianie tego na starcie z Black Mirror jest, jest błędem. To trzeba właśnie porównywać do Strefy Mroku czy do serialu Po Tamtej Stronie i ta czołówka jest dokładnie uwspółcześnionym odpowiednikiem tamtej czołówki. No, gdy włączaliśmy sobie Po Tamtej Stronie, to działało na tej zasadzie. No, głos z telewizora mówił nam, żebyśmy nie regulowali odbiornika że teraz oni sterują tą y, transmisją, że mogą kontrolować obraz w poziomie i pionie, mogą nas zarzucić tysiącem kanałów lub doprowadzić jeden obraz do krystalicznej przejrzystości. I tutaj mamy coś dokładnie takiego samego. Serial zaczyna się od, e, że widzimy w czołówce playerek. Zakładam, że to jest dokładnie ten playerek, jaki ma na przykład aplikacja na platformie Hulu, no ale to tylko zakładam. To jest nie do, tego nie sprawdziłem. Nie mam jak tego sprawdzić. E, I zawiesza nam się ładowanie na 99%. Nagle mamy jakiś taki przeskok i ładowanie zaczyna zasuwać aż do 44%. I mamy dokładnie taki sam głos Marka Hamila, że teraz oni z innego wymiaru kontrolują, e, Transmisję, że teraz oni sterują tym, co my oglądamy, no i przenoszą nas do jakiejś opowieści, opowieści science fiction, ale to absolutnie nie myli z Black Mirror, to jest zupełnie co innego. To, że czołówka jest internetowa, to nie znaczy, że my będziemy teraz oglądali serial właśnie utrzymany w tym tonie. Zupełnie inny serial. To tak samo jak w po tamtej stronie, to nie był serial przecież o telewizorach czy o kontroli telewizorów nad życiem człowieka, tylko to była taka zabawna czołówka. No i tutaj mamy dokładnie coś takiego, przenosimy się do tego innego wymiaru niby i każdy odcinek jest o czymś innym. I tutaj jeszcze... Y Błędem chyba było obserwowanie pierwszego odcinka w tonie Black Mirror, bo ten pierwszy odcinek to jest właśnie taki pomysł, który mógłby się faktycznie znaleźć w Black Mirror i chyba dlatego też widzowie tak się nastawili, ponieważ po tym pierwszym odcinku dostają nagle jazdę po bandzie. I kolejne odcinki już tam, to, to jest naprawdę wariacja na różne tematy, ale też już ten pierwszy odcinek, on jest utrzymany w klimacie Black Mirror, ale serwuje mnóstwo humoru i, i, i sporo absurdu. I właśnie ten serial taki jest tutaj, trzeba się na to nastawić, a nie na takie ciężkie e, dramaty, jakie serwuje nam aktualnie Netflix e, w czarnym lustrze. No i tutaj ja się w pełni zgodzę, że ten dobór pierwszego odcinka jest niespecjalnie szczęśliwy, bo ja trochę rozumiem te skojarzenia z Black Mirror, bo jak żeśmy prywatnie rozmawiali po seansie właśnie tych pierwszych odcinków, to jak ty mi napisałeś, że wielu ludzi w internecie narzeka na to, że no, spodziewali się Black Mirror, a dostali coś zupełnie innego w zupełnie odmiennym, oczywiście lżejszym, bardziej absurdalnym klimacie i z tego tytułu wynika ich zawód. No to ja stwierdziłem, że okej, okay, trochę jestem w stanie ich zrozumieć, bo mi samemu się też załączyły tego rodzaju skojarzenia w tym konkretnym odcinku, dlatego że tutaj mamy to zestawienie dwóch tematów, które w Black Mirror są bardzo, bardzo istotne, czyli z jednej strony mamy technologię bardzo zaawansowaną, ale z drugiej strony niekoniecznie jakąś taką w założeniach zupełnie absurdalną, chociaż tutaj akurat też do końca z logiką scenarzyści nie wiem, czy nie, nie popłynęli, ale o tym może za chwilkę, ale w połączeniu z takim pewnym też komentarzem społecznym, bo mimo wszystko ten, w tym pierwszym odcinku widać było, że twórcy oprócz tej takiej warstwy stricte science fiction, oprócz tego humoru, który jest istotny we wszystkich odcinkach tak naprawdę w tej antologii, no to jednak mieli takie jakieś drobne zacięcie, aby no, pokazać nam pewien Problem społeczny, może to trochę szumnie brzmi, ale, ale no tak ja to odbierałem. No i faktycznie, jeżeli mm, sobie zobaczymy ten pierwszy odcinek i będziemy mieli w pamięci właśnie to, co nam serwuje chociażby Black Mirror, no to ten zawód może być, bo ja nie uważam, że ten pierwszy odcinek jest zły, on jest ok natomiast... No on ma swoje problemy. Tutaj ta technologia jest pokazana w takim stylu właśnie, jak to było często w przypadku tych antologii starszej daty, czyli teoretycznie mamy dość dokładnie, pokazane, jak to działa, pokazany sens poszczególnych operacji i tak dalej, i tak dalej, ale twórcy też nie wchodzą w jakby nadmierne szczegóły, co powoduje, że jak się zaczynamy nad tym zastanawiać, no to się to troszeczkę zaczyna rozłazić i tutaj to jest pytanie oczywiście, na ile widz połknie przynętej się będzie dobrze bawił, a na ile właśnie to, że zacznie coś rozkminiać, to mu po prostu ten seans popsuje. Ale tak jak ten dobór pierwszego odcinka jest w mojej ocenie średnio szczęśliwy, tak już kolejne odcinki, no to dla mnie, przyznam się szczerze od razu, że to było bardzo pozytywne zaskoczenie. Ja, ja to oglądałem w takich partiach po dwa odcinki chyba, bo to, to, nie, to nie są długie odcinki, one mają niespełna 40 minut i to w zasadzie jak się odliczy czołówkę i napisy końcowe, to można powiedzieć, że te, tego mięsa, tej opowieści zostaje pewnie z 35 minut. No i ja tak sobie właśnie zarzucałem po dwa odcinki. No i tak akurat poza pierwszym, który obejrzałem sobie wcześniej i każdy kolejny już oglądałem w takich segmentach większych. I jak siadłem do tego drugiego i trzeciego odcinka, to po prostu stwierdziłem, super, nie? To, to jest w ogóle coś fajnego, a później siadłem do kolejnych i jeszcze bardziej mi się to podobało. I po prostu patrząc na całość konstrukcji tej antologii, to też uprzedzając trochę fakty, no to tak jak średnie jest otwarcie, tak średnie w mojej ocenie jest zakończenie, natomiast te cztery odcinki środkowe to jest... To jest naprawdę bardzo fajna rzecz, w mojej ocenie kurczę godna polecenia i to ja nawet ośmieliłbym się powiedzieć coś, co może będzie opinią dla wielu na wyrost, że to jest chyba... Jedna z bardziej udanych takich antologii właśnie science fiction, czy, czy horrory, czy fantastyki szeroko pojętej, która czerpie garściami z tych oldschoolowych produkcji, ale z drugiej strony faktycznie potrafi nam zaserwować coś fajnego, coś nowego i coś, co, coś, co nam się sprawdzi, sprawdzi. No i teraz powiedz, jak w sumie twoje odczucie tak ogólnie po, po zapoznaniu się z tym serialem? No ja dokładnie tak samo miałem. Na szczęście ty mnie uprzedziłeś już przed pierwszym odcinkiem, żebym oczekiwał trochę humoru, żebym żeby zdawał sobie sprawę, że tutaj będzie trochę humoru i absurdu. I dla mnie ten pierwszy odcinek jest okej, okay, ale jest najsłabszy z całego serialu. Już Jak się obejrzy całość, no to, to, to widać, że jest odcinkiem najsłabszym. Natomiast później mamy... Yy, forma rośnie. No bo drugi odcinek jest, jest fajny, jest przeuroczy, ale jeszcze to nie było to. Natomiast trzeci i czwarty odcinek to są dla mnie odcinki najlepsze z całości i to już byłem całkowicie kupiony. Potem te dwa ostatnie, one, one też są dobre, one są nawet bardzo dobre, ale tam odrobinę, powiedzmy, słabsze niż trzeci i czwarty, natomiast cało się oceniam szalenie pozytywnie. Ja uwielbiałem tego typu antologię. Ja wiem, że no, mamy tam tą strefę roku, starą, oryginalną, klasyczną, którą każdy musi obejrzeć, na której wszyscy później się wzorują, ale... Ja w młodości jednak nie przepadałem za, za tymi ramotami. Wolałem, gdy dorastałem w latach 90. lubiłem oglądać tę antologię z lat 90. Strefę roku wtedy tylko tam liznąłem, tylko hapnąłem lekko tą nową strefę roku, znaczy nową, no z dzisiejszego punktu widzenia już klasyczną, w zasadzie prawie że. Ale po tamtej stronie ja uwielbiałem. To był mój ulubiony serial w latach 90., Gdy chodziłem do liceum, ja zarywałem nocy, żeby to obejrzeć. Nastawiałem sobie budzik na drugą w nocy, na przykład, ponieważ to opuszczał wtedy bodajże Polsa albo jedynka i dwójka, no więcej kanałów nie było i oni z tygodnia na tydzień przesuwali ciągle godzinę na coraz późniejszą i już dochodziło do takich wiesz, absurdalnych sytuacji, że w sobotę czy w piątek tam, nie wiem, o drugiej w nocy się zaczynał ten serial, a puszczali po dwa odcinki, więc kończył się o czwarty nad ranem i ja szedłem spać, nastawiłem sobie budzik żeby to oglądać, bo uwielbiałem ten serial po tamtej stronie z lat dziewięćdziesiątych wersję, nie starą, czarno-białą, tylko właśnie tą kolorową z tamtego okresu i dla mnie ten serial, Wymiar 404, to jest po prostu taka trochę bardziej pojechana, trochę bardziej z humorem, wersja po tamtej stronie. Nie sądziłem, że jeszcze teraz ktoś kręci takie seriale, no to w, to w zasadzie nikt nie kręci, no to jest jedyny przypadek, na jaki trafiamy w tej chwili, w takim stylu, właśnie z fajną czołówką, właśnie z narratorem z OF-u, wprowadzającym nas w tę historię, dokładnie tak samo jak to było w klasycznych serialach, w tych poprzednich serialach i ja bawiłem się doskonale, że to no właśnie trzeba się nastawić na takie dużą dawkę y, absurdu, dużą dawkę takiego dziwacznego humoru i na takie jechanie po bandzie trochę, no bo twórcy tutaj naprawdę sobie pozwalają na, na wiele momentami. I bawić się na tym doskonale. To jest świetny serial, który można bardzo szybko obejrzeć. Bardzo się cieszę, że go obejrzałem i to naprawdę oceniam go bardzo, bardzo wysoko. No i tutaj ja myślę, że opowiemy tak dosłownie w dwóch zdaniach, żeby nie zdradzać specjalnie rozwiązań fabularnych jak i zwrotów akcji, bo tutaj to też jest godne wzmianki, że w zasadzie każdy z tych odcinków to w którymś momencie przyjmuje bardzo nieoczekiwany obrót i serwujące nam duże zaskoczenia, ale zanim do, przejdziemy do samych tych odcinków, to chciałem się usprawiedliwić, że nie mówimy specjalnie o, o twórcach tego serialu, bo ja przyznam się szczerze, że jak tutaj robiłem mały research do, do podcastu, to w zasadzie o tych twórcach ja wiele nie znalazłem. To chyba nie są specjalnie postaci, które mają jakieś większe dokonania, dokonania za sobą, jeżeli chodzi o, o telewizję czy kino. Także z tej perspektywy to też w sumie wydaje mi się, ciekawe, że twórcy, którzy jakiego, jakimś wielkim dorobkiem nie mogą się popisać, no w sumie zaserwowali dzieło tak fajne i tak udane. No i przechodząc jakby do tych poszczególnych epizodów, tak jak wspomnieliśmy, mamy tutaj sześć odcinków składających się na całą antologię. Pierwszy odcinek jest zatytułowany Matchmaker i w skrócie opowiada o związkach, można powiedzieć. W serwisie randkowym. Tak, I w zasadzie to nie możemy za bardzo powiedzieć wiele więcej, bo tutaj właśnie z tym serwisem randkowym jest związany bardzo duży twist popularny. No i ten twist nie jest na koniec, tylko jest mniej więcej w środku odcinka, więc druga połowa, cała druga połowa tego odcinka już rozgrywa się w trochę innym klimacie, w innej scenerii i tego nie można zdradzić, no bo zdradzimy jedyne tak naprawdę takie, takie wywrócenie, jedyne, jedyny zwrot, jaki mamy w tym serialu, który jest zaskakujący. No, mnie zaskoczył bardzo mocno. Potem dalej mamy już trochę inny klimat i jeśli go kupujemy, bawimy się dobrze, jeśli nie, to, to tak nie do końca pewnie. No i tutaj to jest i, i właśnie istotne, istotny jest ten element taki społeczno-technologiczny, bo z jednej strony mamy Aplikację, która no, ma za zadanie dopasowywać nam partnerów i to jest ta jedyna super aplikacja, która spowoduje, że będziemy, odnajdziemy naszą miłość, bo będziemy mieli 100% zgodności i, i wiecie, Samo to już jest pewne dla niektórych kuszące, szczególnie w epoce tych wszystkich serwisów randkowych, no, które cały czas cieszą się przecież dużą popularnością. A z drugiej strony no, pojawia się właśnie ta kwestia taka bardziej społeczna czy obyczajowa, czyli na ile takie sparowanie jest możliwe, na ile w ogóle to ma sens, jak taka, tego rodzaju aplikacja może zmienić związki relacje międzyludzkie. Przy czym to tak jak ja o tym mówię, to brzmi może jakoś bardzo poważnie, ale ten twist, który tutaj dostajemy w mniej więcej w połowie odcinka, on jest w gruncie rzeczy dosyć absurdalny mi się wydaje i to widać po całym tonie tego odcinka i chociażby też po obecności Joela McHale'a, który jest chyba jednym z najbardziej znanych aktorów, którzy się przewinęli przez wszystkie sześć odcinków który tutaj znowu gra takiego jakiegoś naukowca w bardzo przerysowanym stylu, wydaje mi się. Często ma takie jakieś epizody i właśnie gra jakieś takie dziwne postacie, to możecie sobie przypomnieć chociażby jego występ w ostatnim z Archiwum Mix, gdzie też grał taką mocno mocno przerysowaną postać. Tutaj wypada dosyć, dosyć podobnie i no ogólnie tak jak słyszeliście, no oceniamy ten odcinek ok, ale bez rewelacji. Według mnie Problemem tego odcinka jest to, że jak się trochę człowiek zacznie zastanawiać, to mówię to pewne elementy tego świata przedstawionego i tej historii nie do końca mi grają. Nie wiem, czy też miałeś z tym problem, czy po prostu jakoś kupiłeś to całościowo. Nie, ja się chyba nad tym aż tak nie zastanawiałem. To było po prostu pierwsze zdarzenie, jeszcze nie wiedziałem czego oczekiwać po serialu i ja nie wiem, czy nie dlatego oceniam najniżej. Możliwe, że jakbym obejrzał w tej w innej kolejności zupełnie to możliwe, że, że, od, że, że moja ocena by była wyższa. Mnie się to ogólnie podobało, ogólnie, ogólnie odcinek fajny. No i to te też, co jest w sumie warte podkreślenia już przy tym odcinku, ale też i przy wszystkich kolejnych, to jak na produkcję stacji Hulu, no, która teoretycznie nie jest przecież jednym z tych potentatów telewizyjnych, to... No, Podejrzewam, że tutaj będziemy też zgodni. Ona jest naprawdę fajna od strony technologicznej, w tym sensie, że jeżeli pojawiają nam się efekty specjalne, a tutaj tych efektów specjalnych jest trochę różnych w pra prawie w każdym odcinku, no to to wypada całkiem nieźle. Ja nie miałem jakiegoś takiego dysonansu, że nie wiem, że obcuję z telewizją budżetową. Nie wiem, czy, czy też to Ci się tak, podobało? Tak, bardzo dobrze. Oczywiście tutaj wielokrotnie to śmierdzi kiczem, ale jest, ten kicz jest uzasadniony fabularnie. Tak sobie wybrnęli z tego, że jeśli coś wygląda kiczowato, jeśli coś jest kiczowate, to to tak miało być. No, to tak pasuje do całości. I to się ogląda fajnie. No i możemy płynnie przejść do kolejnego odcinka, czyli odcinka Trucks. I to jest odcinek, który z kolei ty, ty mi troszeczkę uprzedziłeś już, że on będzie, no, będzie fajny. Trochę żeśmy się nie zrozumieli, bo ty z, z, z, o, chyba mi napisałeś, że to będzie odcinek jak o Szymasie na początku, że będzie wątek z Szymasa. A Chodziło mi o kolejny A Chodziło epizod. o kolejny odcinek, co nie zmienia postaci rzeczy, że w tym odcinku też y, możemy odnaleźć pewne elementy z, znane z życia Szymasa. Odcinek y, opowiada o y, takim nerdzie, ale już takim troszeczkę podstarzałem w tej roli drugi, tak naprawdę i chyba ostatni z aktorów, których ja kojarzyłem, którzy się w tym serialu pojawiają, czyli Patton Oswald, którego można znać z wielu ról charakterystycznych. Ostatnio on między innymi gościł dłużej w serialu Agenci Tarczy. I on gra wujka, który umawia się na tradycyjny seans kinowy ze swoją siostrzenicą, czy bratanicą, w sumie to nie, nie pamiętam, czy to z ekranu wprost pada. No i on jest takim nerdem, fanem horroru, fanem klasycznego kina, pomstującym na rozwój technologii, będący na bakier z 3D. No już tutaj od samego początku jest bardzo fajny, taki dowcipny klimat. Pojawia się plakat kinowy filmu, na który tutaj ta dziewczyna ciągnie wujka, który jest też taką żywą parodią z tych wszystkich niezgodnych i innych tego rodzaju young adult. I sednem tutejszej intrygi jest to, że idą do kina, ale do kina, który będzie prezentował film w nowej technologii CineTrax. W technologii, o której pisano w gazetach, że no niektórzy starsi widzo widzowie to wręcz musieli nie wiem, być hospitalizowani po spotkaniu z tą technologią, że to mamy do czynienia tutaj z prawdziwą, z prawdziwą rewolucją. No i tutaj będziemy mieli starcie tego starego nerda, który opiera się technologii, no właśnie z tą nowoczesnością. No i co z tego wyjdzie? No będziecie musieli się przekonać sami. Znów ja zostałem w stu zaskoczony. Nie wiem, czy, czy ty czułeś, w jakim kierunku to może pójść? Nie, no mnie się ogólnie to oglądało przyjemnie. Właśnie te wszystkie plusy, które wymieniłeś. I Oswald w tej roli, który widać było, że się po prostu bawi doskonale na planie i to biło z ekranu. I te żarty, fakt, że one były, to są takie żarty, powiedzmy, Lekko niższej półki, robienie sobie jaj ze zmierzchu, czy teraz właśnie z różnych sak, niezgodna, zbuntowana, czy tak jak tutaj wybrana. Ym, chociaż to, do, do, ja nie ukrywam, że to nadal do mnie trafia, nie? ja tam się kulałem ze śmiechu i, i gdy dyskutowali pod wielkim banerem i gdy ten film się w końcu zaczął i gdy Oswald mijał, znaczy wujek Dan mijał, yy, tych mm, fanów w ich dziwacznych cosplayach. E, no tutaj też oczywiście to wszystko jest takie mocno umowne, no bo tutaj wujek Dan ma okulary, które niwelują 3D. E, tak, tak. Nieważne, że to nowa technologia, on zakłada te okulary i już ogląda film w 2D. No zmierza to do mocno kiczowatego rozwiązania, ale do przyjemnego, fajnego, zabawnego. Ja bawiłem się na tym filmie całkiem, na tym odcinku całkiem okej. Okay. No, ja, ja również tutaj, no ja się zgadzam, że te żarty są różnych lotów, niektóre są bardzo fajne, mi się tam podobał e, taki żart na przykład z jednym cosplayerem chociażby, czy właśnie e, sam ten motyw z tą wybraną, to tak jak, e, oczywiście nie jest to może żart z najwyższej półki, natomiast to już doceniam, że chociażby mi się chciało nakręcić parę scen, bo dane nam jest zobaczyć parę scen z tego filmu i one e, już, już były naprawdę całkiem zabawne. E, I ogólnie też, też oceniam odcinek na plus, chociaż mnie troszeczkę sam finał wybił z, lekko z nastroju, bo to, to tutaj miałem podobny problem jak w przypadku tego odcinka pierwszego, czyli że całościowo oglądało mi się to przyjemnie i oczywiście dużo, dużo przyjemniej nawet niż ten pierwszy odcinek, bo on był dużo lżejszy, przyjemniejszy, fajnie się to wszystko toczyło i oglądało, natomiast sam finał był taki trochę, mam wrażenie, mało spójny z resztą całości, ale to już byśmy musieli spoilerować, więc to tak zostawię w zawieszeniu. I przejdę do odcinka trzeciego, czyli odcinka Chronos, który no, był tym odcinkiem, gdzie ja po prostu już wsiąkłem zupełnie. W tym odcinku spotykamy, czy poznajemy najpierw taką małą dziewczynkę, nastolatkę, która jest zakochana w serialu animowanym o... W takich władcach czasu, o takim zespole, który przy, przy, podróżuje w czasie i przestrzeni, walczy z jakimś arcywrogiem, arcyłotrem, który no, chce kontrolować czas i, i oczywiście przejąć władzę nad światem, a oni podróżują w czasie i przestrzeni, aby udaremniać te jego machlojki i pilnują tej jedynej słusznej linii czasu. Mamy wkrótce przeskok czasowy. Widzimy, że ta y, dziewczynka wyrosła już na... Y, no nastolatkę, która jest nadal zafascynowana swoim ukochanym serialem, ale ten ze serial będący serialem o podróżach w czasie, no zainspirował ją do tego, że ona studiuje fizykę. No i mamy sytuację taką, że okazuje się, że jeżeli ona do północy tego dnia, w którym ją poznajemy już w tej teraźniejszości, nie odda pracy zaliczeniowej, no to zostanie z relegowana ze studiów, nie, nie będzie miała zaliczonego roku. No i w momencie, kiedy ona ma siadać do pisania tej pracy, pojawia się jej kolega, no i zaczynają dziać się różne rzeczy z podróżami w czasie, najoględniej rzecz ujmując. No i jak Cię kupił ten odcinek, powiedz mi? No bardzo, to był pierwszy, który już mnie tak kupił po całości, tylko że on już jest tak bardzo pojechany, no, że gdyby od tego zaczęli, to, to ci ludzie oczekujący Black Mirror mieliby niezłe zderzenie. Ja tutaj właśnie powiedziałem, że to jest odcinek o Szymasie, bo y, zaczyna się właśnie od tej sytuacji, że dziewczyna ma na jutro napisać, jutro o, o północy mija ostateczny termin oddania pracy magisterskiej. No, jeśli tego nie zrobi, to y, nie ukończy studiów, a jest bardzo inteligentną dziewczyną. Jednakże w dzieciństwie wsiąkła y, w kreskówkę, no i zostało jej to do dzisiaj, I właśnie gdy ma usiąść do pracy, to też a jeszcze jeden odcinek, a jeszcze jeden odcinek. Kreskówkę taką typową jak z, z lat 90. Yy, o właśnie tych władcach czasu i tutaj od początku do końca bawiłem się doskonale. Oczywiście tutaj... To, je, to jest chaos taki, no, no twórcy pozwolili sobie tutaj na, na naprawdę luźne podejście do tematu i, i, i bardzo chaotyczne i widzimy te postaci kreskówkowe w życiu i widzimy... Cuda na kiju tak naprawdę w, w tym odcinku, ale zabawa jest przednia, to się ogląda szybko, to jest naprawdę świetny odcinek. Dodatkowo właśnie bije ten klimat e, minionej epoki, a to też jest fajne, bo tutaj w kilku miejscach coś takiego czuć w tym serialu ogólnie. No, to, to zdecydowanie jest in plus i mi się tutaj bardzo podobały dwie rzeczy. Ci młod młodzi aktorzy, bo, bo tutaj naprawdę też warto podkreślić, że to co ja powiedziałem, że tutaj nie ma specjalnie jakichś uznanych nazwisk, to w ogóle nie rzutuje na jakości aktorstwa i w zasadzie we wszystkich tych odcinkach... Yy... Ci młodzi ludzie, bo to też jest w sumie ciekawe, że w zasadzie większość tych odcinków skupia się na młodych ludziach, wypadają bardzo fajnie i w tym odcinku to naprawdę bardzo grało. A poza tym ten humor, który tutaj był, on był już dużo fajniejszy, taki, taki ciepły, powiedziałbym, że tak jak w, przy tym wcześniejszym odcinku sygnalizowaliśmy, że, że to czasami nie, nie były żarty najwyższych lotów, tak tutaj to wypadało zdecydowanie lepiej i w ogóle jakoś nie przeszkadzał mi ten chaos w podejściu do, do czasu jako takiego i podróży w czasie, bo jakoś dałem się porwać po prostu całej tej opowieści i też uważam, że ten odcinek był naprawdę takim przełomem, gdzie ja po prostu byłem, uznałem, że jestem zachwycony i już z niecierpliwością czekam na, na kolejny odcinek. No a kolejny odcinek to, to znowu zaskoczenie, bo tutaj mamy... Totalną zmianę klimatu i przenosimy się w lata 80., lata 80. pełną gębą, i ponownie mamy wątek z jednej strony technologii, z drugiej strony jakiś tam wątek taki troszeczkę obyczajowy. Poznajemy młodego chłopaka, który jest no gnębiony w swojej szkole, mieszka w jakiejś tam. Malutkiej mieścinie w Stanach Zjednoczonych. Jak szybko się dowiadujemy, no jest gejem, co nie ułatwia mu życia w latach 80. Jest trochę taki zahukany i ma takie podejście do życia, że chciałby zostać dziennikarzem growym i opisywać to, co kocha, czyli właśnie gry na automatach, gry komputerowe, ale woli się ogólnie nie wychylać i ma takie podejście bardzo bezpieczne, czyli że przemykać, uciekać w razie czego, w razie zagrożenia, a nie pod, podjąć wyzwanie i podjąć walkę. I on ma tak naprawdę jedynego przyjaciela swojego, który pracuje w salonie gier. Poznaje wkrótce Nowo przybyłą do miasta, do, do szkoły koleżankę Amy, no i okazuje się, że oni w tym salonie gier trafiają na automat z grom Polybius. Automat nie wiadomo skąd się wziął, gra jest wyjątkowo tajemnicza, no i nasz bohater postanawia przetestować tę grę, bo stwierdziwszy, że ma do czynienia z czymś nowym, no to może być ta przepustka, żeby napisać recenzję i w końcu yy, dorobić się statusu dziennikarza growego. No i ten odcinek mnie bardzo zaskoczył, bo nie dość, że mamy zmianę klimatu, to, to jest odcinek bardzo utrzymany w klimacie horroru I, i to takiego w sumie fajnego horroru, który mi momentami naprawdę no, zmroził krew w żyłach. Nie wiem, czy to na Ciebie podziałało? Dałeś się złapać też na ten taki horrorowy sznyt tej historii? No, po pierwsze jest dość też krwawy, bo te morderstwa, do których dochodzi w miasteczku, są krwawe, no po drugie ma klimat, fakt, że rozwiązanie tego, to znaczy rozwiązanie tajemnicy gry Polibius jest takie takie z przymrużeniem oka, takie trochę z jajem, mi się, to, przynajmniej ja to tak odebrałem, ale, ale później to skąd ta gra się wzięła i tak dalej bardzo mi się podobało, cały klimat odcinka świetny, to oczywiście gra na tych, wiesz, na tych akordach, na których teraz dość łatwo jest zagrać, bo Teraz te, ten klimat retro jest, znaczy klimat retro no sprzed tam 30 lat powiedzmy, jest kupowany, no tak jak Stranger Things, tak jak teraz wyjdzie to, y to już um, Ustawia daje tam taką widzów. przepustkę. No ale też daje, powiedzmy, daje tam kilka punktów do, do, do łatwości, do, do zaakceptowania takiego filmu, do, do wyższej oceny, bo widz jak tylko spojrzy i zobaczy, wiesz, tutaj automaty do gier wow, za dzieciaka też tak grałem, nie? Tutaj te gry, te, te wszystkie magazyny z recenzjami gier, z opisami, to, to przecież większość graczy to na, na samo wspomnienie jakichś tam magazynów, ja akurat nie kupowałem, no ale wiem jak to działa, na samo wspomnienie jakichś tam magazynów, zynów opisujących gry, to wam się mózg wyłącza i, i po prostu o, ale to zostało zrobione dobrze, to jest naprawdę fajnie odtworzony klimat, tu nawet wizualnie, nawet kolorystycznie ten odcinek odstaje, ci bohaterowie świetnie grają swoje role bardzo pozytywnie wypada główny bohater, bardzo fajnie wypada ten jego przyjaciel, który, który no nie jest taką fajtłapą, to jest koleś pracujący sobie w tym salonie gier, ale wszyscy oni mają tą pasję gier i tworzą taką fajną, zgraną paczkę, no właśnie zarówno ten taki, taki to takie popychadło szkolne, ten główny bohater, jak i tutaj taki przystojniak bardziej z salonu gier, jak i ta dziewczyna i i to jest naprawdę świetny odcinek. To jak, jak zostaje właśnie poprowadzony ten wątek Polibiusa, jak to się zgrywa z tym, co widzimy na ekranie, to, to wszystko dla mnie grało jak należy. To jest, to jest kapitalny odcinek. Ja się w pełni pod tym podpisuję, ale chciałbym się jeszcze zatrzymać i podkreślić wyraźnie to, to co wspomniałaś, czyli tą trójkę głównych bohaterów, że... To bardzo fajnie obrazuje też, jak dobrze jest rozpisany ten serial, bo ja byłem po prostu w autentycznym szoku, jak tutaj w, na tych 30 minutach udało się fajnie te postaci stworzyć, że wiesz, one w zasadzie przechodzą jakąś tam przemianę. Oni, one się poznają też, bo ta Amy jest nową postacią dla pozostałej dwójki i tutaj te relacje pomiędzy tymi postaciami, takie rozgrywanie tego y jak te relacje zostaną w ogóle pomiędzy nimi zbudowane. To, jak oni gdzieś tam dorastają do tego, żeby stworzyć właśnie taką zgraną paczkę, no dla mnie to było super, naprawdę. To dawno mi się nie zdarzyło oglądać odcinka serialu, gdzie po prostu naprawdę w paru scenach tak zmyślnie i tak sprawnie te postaci by były poprowadzone, bo przecież my się dowiadujemy tutaj bardzo dużo w zasadzie o każdej postaci. Każda z tych postaci jest podbudowana i to jest, to jest naprawdę super, bo to później procentuje też właśnie w trakcie odcinka, w, później w tych rozwiązaniach finałowych. To podbija napięcie, podbija jakoś tam stawkę i, no i jest poprowadzone też mimo wszystko w jakimś tam takim troszeczkę zaskakującym w kierunku, no bo ja mimo wszystko w którymś momencie myślałem, że w, w tym elemencie, wiesz, takim obyczajowym, to Będę, już wyczuwam do czego to może zmierzać, a tu nagle się okazało, że, że nie, że jednak twórcy rozegrali to inaczej, ale i tak to zagrało bardzo fajnie. Także znów naprawdę aktorsko i od strony takiej właśnie scenariuszowej, jeżeli chodzi o, o ten wątek obyczajowy, bardzo, bardzo fajna rzecz. I przechodzimy do odcinka piątego, Bob zatytułowanego i to jest odcinek, który mógłby być takim... Christmas Special. No właśnie fajny, świąteczny klimat. Ten serial leciał, był puszczany w kwietniu, także absolutnie nie, nie podpasowany pod, pod czas, no ale to też teraz tak seriale są w większości robione, że jak chcesz sobie obejrzeć święta, no to sobie obejrzysz święta, a szczególnie na platformie jakieś, gdy są udostępniane, no ale, ale klimat świąteczny tutaj jest, jest fajny, jest wyczuwalny. No w sumie jak powiedziałaś o tym, o tym kwietniu, to ja sobie przypomniałem, że miał premierę 4 kwietnia, tak wiesz, pod 4.04 w tytule cał, całego serialu, taki do, drobny smaczek dla widzów. A, no, a. A to nie wiedziałem. A to tak było rozegrane, bo to też taki element charakterystyczny, w zasadzie zawsze w jednej z pierwszych scen serialu, gdzieś to 404 nam się pojawia w jakichś okolicznościach i to jeszcze był taki dodatkowy smaczek w momencie, kiedy Hulu wypuszczało ten serial. No i Bob, to jest odcinek, powiedziałbym chyba taki najbardziej dramatyczny i poważny co w sumie z perspektywy tego, co my tutaj dostajemy, to może się wydawać kompletnie absurdalne, ale, ale tak jest. Mamy tutaj do czynienia z taką agentką wojskową, panią doktor, psycholog, która się zajmuje leczeniem żołnierzy z różnego rodzaju traum, z różnego rodzaju problemów emocjonalnych, z którymi oni się borykają, czy to na skutek działań wojennych, czy to na skutek nie wiem, odosobnienia, wyalienowania od, rodzi od rodziny itd., itd. No i mamy okres świąteczny, ona ma wracać z misji wielomiesięcznej bodajże w Afganistanie do domu, gdzie czeka na nią żona i córka i oczywiście ona się bardzo cieszy na powrót do domu, natomiast zamiast trafić do domu nagle zostaje porwana niejako przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Narodowego i dostaje informację, że musi zająć się pacjentem, który no cierpi właśnie na jakieś zaburzenia natury psychicznej, a jest to postać o tyle kluczowa, że ona można powiedzieć odpowiada za bezpieczeństwo narodowe w no, jakimś tam dużym stopniu. I tym że pacjentem jest tytułowy Bob, którego mieliście okazję zobaczyć na, jakiś czas temu na fanpage'u, kiedy to wrzuciliśmy wam zdjęcie, jak on wygląda. No i Bob jest taką wielką górą mięsa, zajmującą wielki, ogromny magazyn. To jest taki równy sześcianik, nie? Taki, taka kostka mięsna, trochę sformowana jak mózg, ale nie kształtem, tylko widzimy to powodowanie całe, to jest oczywiście bardzo sztuczne, ale celowo tak sztucznie pokazane, sztucznie pokazane. taka wielka kość, wielkich sześcian mięsa. Tak, I w, i w środku mieści się ogromny mózg, który jest podłączony do sieci i odpowiada za analizę, tak naprawdę całości informacji, które przepływają przez współczesny internet, kamery przemysłowe, telefony, szczytuje maile, ma dostęp do wszystkich systemów elektronicznych i tak dalej, tak dalej. No i jego zadaniem jest wyłapywanie terrorystów. No i Tutaj Stany Zjednoczone borykają się z potencjalnym atakiem terrorystycznym, wiedzą, że dojdzie do zamachu, no i Bob ma za zadanie znaleźć tego zamachowca, ale właśnie na skutek tych swoich problemów natury psychicznej, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało w przypadku wielkiego mózgu z jednym mechanicznym okiem, no to on tego terrorysty mimo całej swojej wiedzy i technologii nie może znaleźć. No i pani doktor decyduje się podjąć leczenie pacjenta. I ja przyznam się szczerze, że po prostu ten odcinek naprawdę to jest też jeden z moich ulubionych z tych sześciu i kupił mnie klimatem po całości, bo on jest z jednej strony, mówię, no dosyć mocno absurdalny, ale to jak to zostało fajnie poprowadzone, to jak jest zbudowana tutaj ta relacja pomiędzy panią doktor i Bobem, to jak mamy jaki dostajemy twist w finale, no to po prostu miła się łezka wokół zakręciła po prostu na tym finale i miałem i uśmiech na twarzy i mówię i łezkę wokół, no dla mnie naprawdę super odcinek jeszcze z takim naprawdę bardzo fajnym klimatem świątecznym. Nie wiem, czy ty też się dałeś właśnie tak złapać na ten świąteczny haczyk? No moja, to moja działka. Od razu, no, jak dokładnie. tylko zobaczyłem święta, to wow, nie? Ale bo to jest właśnie taki odpowiednik Zresztą jak cały ten serial, The Other Limits na takich dobrych sterydach, bo The Other Limits też było często takie, że widziałeś jakiś kicz, no bo w tamtych latach to nawet nie umieli zrobić tego lepiej, widziałeś na przykład jakichś kosmitów dziwacznych, a coś co wydawało się na początku, że będzie absurdalne dochodziło do jakiegoś fajnego, dramaty dramatycznego finału i, i na przykład po całym odcinku zostawałeś z takim y, kurde uczuciem, że obejrzałeś coś, coś dobrego, coś fajnego, pomimo, że oglądałeś odcinek tak jak tutaj z Górą Mięsa. Yy, no i, I to jest właśnie coś takiego. No, w, my oglądamy y, sytuację, gdzie pani psycholog y, prowadzi sesję z wielkim mięsnym sześcianem z okiem mechanicznym i to jest świetne. I gdy dowiadujemy się, jakie są problemy tego wielkiego sześcianu, dlaczego on ma takie problemy yy, i gdy dochodzimy do tego finału, ten finał jest kapitalny, jest doskonały na święta. To jest odcinek, który naprawdę, ja nie zdziwię się, jak sobie go powtórzę w grudniu, nawet, kurde, po wieczerze wigilijnej siedząc przy choince, bo to jest odcinek, który ma bardzo fajny, świąteczny wydźwięk yy, ostatecznie po zakończeniu całego odcinka, gdy dobrniemy do finału, a do tego no, tutaj poruszane są yy, nawet dość ciężkie problemy, pomimo tego, że porusza je wielki sześcian yy, mięsa z mechanicznym okiem. No, zgadza się. no to, Tym bardziej, że to w sumie jest też ciekawie pokazane, no bo jednak to coś, ten on, nasz Bob... No, jako osoba, która widzi całą ludzkość i wszystko, co robimy, no ona jednak ma jakieś tam spojrzenie z zewnątrz no i, i jednak nieraz w paru zdaniach potrafi uwypuklić problem, którego y, ludzie nie dostrzegają, a który jemu wydaje się czymś istotnym. Także no, naprawdę bardzo, bardzo fajny odcinek. I szalenie mnie kupiła cała ta historia. No i dobrnęliśmy do odcinka szóstego, zatytułowanego Impuls. I to jest znów odcinek bardzo wyraźnie podzielony na dwie części. Poznajemy młodą dziewczynę, która jest zapaloną graczką w gry wideo. Jeżeli dobrze kojarzy, to oni chyba tutaj w Titanfall grają. No i widzimy, jak ona wymyka się z potencjalnej rozmowy o pracy, aby wziąć udział w turnieju, który ma być dla niej przepustką do kariery takiej już w esporcie, jakiejś tam zawodowej do, do prawdziwych pieniędzy. No i na tym turnieju ma się pojawić taki, no idol tego środowiska graczy jakaś gwiazda esportu, która no, rozwala wszystkich zawsze na wszystkich turniejach gdzie, gdzie tylko się pojawia no i dochodzi do, do tego starcia po, po pierwszym dniu no, oni dochodzą do finału, dziewczyna na skutek swojego jakiegoś tam błędu przegrywa no i następnego dnia mają się zmierzyć już w takim wielkim finale no a ona Dostaje możliwość skorzystania z pewnej pomocy, która ma jej dać wygraną. No i to doprowadzi do bardzo poważnych konsekwencji i tak jak mówię, tu mamy znowu odcinek podzielony bardzo wyraźnie na dwie części, gdzie ta dru druga część, druga odsłona ma kompletnie inny klimat od części pierwszej odcinka. Dla mnie odcinek... Niezły, natomiast tutaj ja mam pewne zastrzeżenia do samego finału, dlatego że troszeczkę to wypadło moim zdaniem łopatologicznie. W tym sensie ja wiem, co tutaj twórcy nam chcieli pokazać i ogólnie kupuję to od strony takiej emocjonalnej, bo tutaj mówię, ten wątek obyczajowo jest znowu ważny, równie ważny jak ta kwestia taka fantastyczno-technologiczna, że tak to ta ujmę. Natomiast to, to troszeczkę przyciężko dla mnie się zaprezentowało. A jak twoje wrażenia po tym odcinku? No na pewno nie był tak dobry jak ten cały środek i no, tak jak mówisz, znów idealnie podzielony na dwie części. Tutaj też pojawia się dość znany chyba aktor, czyli Kenneth Choi, on gra takiego takiego sensei, jakby takiego mistrza niczym z kid, który pojawia się nagle w życiu głównej bohaterki. Jego mo mogliśmy teraz oglądać, będziemy mogli oglądać w zależności od tego, kiedy słuchacie, chociażby w Spider-Manie Nowym gra tam e, dyrektora Morite, ale on w całym MCU jest istotną postacią, ponieważ to jest tam, jego, jego tam jakiś dziadek był w Howling Commandos, ale również go widzieliśmy w, w Agentach Tarczy, w Synach Anarchii i tak dalej, tak dalej. I to jest fajny motyw, tylko że właśnie z tym odcinkiem, kurczę, no ciężko o nim mówić, bo on naprawdę obraca się o 180 stopni. Ten cały początek opisałeś, to, to, to, to, to miało fajny klimat, to, to się oglądało przyjemnie, a potem nagle okazuje się, że ten odcinek jest... No zupełnie o czymś innym. Nagle skaczemy w zupełnie inne miejsce, widzimy zupełnie inne postaci, to znaczy to są te, ci sami bohaterowie, ale w zupełnie innych rolach i obserwujemy zupełnie co innego i no to, to nie jest zły odcinek, to się ogląda dobrze. Ja do finału chyba nie mam zastrzeżeń, ale to też nie jest jakiś, to, to, to, dla mnie to nie był taki odcinek, który ze mną zostanie jakoś na dłużej albo nad którym będę się tak rozpływał jak nad poprzednią trójką, no po prostu fajny dobry odcinek. No, czyli dobrnęliśmy do szczęśliwego końca, tak jak mieliście okazję. Zadziwiające w ogóle, że według nas Klamra jest teoretycznie najsłabsza, czyli pilot i finał, dwa odcinki, które powinny być najsilniejsze w każdym serialu. Nie? Tak, tak. No to, to mówię, dla mnie to było w sumie dosyć zaskakujące, że akurat tak te odcinki zostały rozłożone. No, szczególnie mówię, moje zastrzeżenia budzi wybór odcinka na Dzień Dobry, bo wydaje mi się, że ten odcinek z perspektywy całości, o czym też chyba wspomniałeś w którymś momencie, on, on jest w ogóle chyba najmniej reprezentatywny z całego tego serialu mm, swoim klimatem I, i ja bym go wsadził gdzieś jednak w środek, a wybrałbym któryś z, z odcinków od trójki do piątki. Na, na otwarcie. W ogóle IMDb pokazuje zupełnie inną kolejność tych odcinków, także ja nie wiem dokładnie o co chodzi, bo on też pokazuje, że trzy odcinki leciały 4 kwietnia, ale że był to odcinek pierwszy, matchmaker. czyli matchma Matchmaker, Polybius i Bob. A następne mają daty, jako, yy, jako czwarty odcinek jest Kronos, potem Sinetrax, yy, a no, i, i Impuls jako ostatni. Zupełnie inna kolejność, nie mam pojęcia o co o chodzi. to faktycznie, to dziwne. Nie, no też, też nie wiem, bo my bazujemy tutaj na tej kolejności, która jest właśnie na HBO Go i która, którą też potwierdza chociażby Wikipedia i strona Hulu, nie? Czyli to nie wiem nie wiem skąd IMDb ma. Ale tak czy siak, nawet jeśli IMDb coś pokrzenił, to i tak podaje Matchmaker jako pierwszy, a Impuls jako ostatni, więc klamra, klamra się zgadza. Pilot i finał są są te same i są w naszym odczuciu najsłabsze. Oczywiście to nie jest taki serial, który, w którym pilot ma nas jakoś zachęcić, a finał ma, na, ma sprawić, że będziemy czekać na następny sezon, ponieważ tutaj każdy odcinek jest całkowicie oddzielny. Tu nie ma żadnej linii, żadnego łącznika poza narratorem Markiem Hamilem. A, a tak to możecie obejrzeć, co to w dowolnej kolejności, w dowolnej. Którykolwiek odcinek weźmiecie jako pierwszy, to można tak oglądać. No i je, jeżeli byście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to na sam koniec podsumowując, my polecamy. No, w sumie trafiliśmy wspólnie na ten serial dosyć przypadkowo. Nie ma co ukrywać, bo gdyby nie to, że on mi się gdzieś tam pojawił na HBO i gdy, gdyby nie to, że był reklamowany aktor z Komarkiem Hamilem i żeśmy zaczęli dyskutować, czy, czy tu właśnie... Ktokolwiek się spotkał z tym serialem, no to, to pewnie ja bym po niego nawet nie sięgnął, bo wiecie, tytuł nieznany Hulu to na razie jeszcze nie jest stacja, która by była jakimś dużym magnesem. No ale koniec końców się okazało, że zdecydowanie warto po ten serial sięgnąć i naprawdę jeżeli jesteście fanami antologii z podznaku science fiction, fantazy, z taką domieszką historii obyczajowych, no to zdecydowanie warto się z tym serialem zapoznać, dostaniecie 3-4 bardzo, bardzo dobre odcinki, dwa nieco słabsze, ale też całkiem niezłe, także jak na tego rodzaju antologie, to moim zdaniem to się naprawdę całościowo sprawdza Moim zdaniem tutaj nie ma słabych odcinków. No, są słabsze, lepsze i bardzo dobre, ale ym, no, po prostu trzeba też y, źle się nie nastawiać. Nie nastawiać się tak jak zacząłem od, y, od kopii, że to będzie kopia, że to będzie odpowiedź na Black Mirror, ale też nie nastawiać się, że to będą nie wiadomo jak tajemnicze opowieści ze strefy mroku. Ponieważ tutaj jest wielokrotnie bardzo lekkie podejście, y, wielokrotnie bardzo absurdalne i mamy też sporo humorów w to wrzucone. I, no, I uważam, że jeśli ktoś się odbił od tego serialu, to tylko przez złe podejście, tylko przez swoje jakieś dziwaczne, nie wiadomo skąd wzięte m, oczekiwania od tego, co, co, co, co, co dostanie. No i dla mnie to jest też o tyle ciekawe, że tak jak wspominamy, to jest produkcja oryginalna Hulu i... No, ja zacznę chyba śledzić nieco mocniej to, co ta stacja ma do zaoferowania, no bo odnoszę wrażenie, że oni naprawdę mają całkiem niezłą rękę do produkcji. Myśmy w Radiu SK omawiali, czy, czy konkretnie to Mando z Burialem wyżejście omawiali, 22.11.63, czyli ekranizację Dallas 63, teraz bardzo... Takim popularnym i głośnym serialem od tej stacji jest opowieść podręcznej na, na podstawie prozy Atwoods, który to serial, świetne recenzje zgarnął. Za rokiem mamy Marvelowskich Runaways. Gdzieś tam w dalszej przyszłości szykuje nam się Castle Rock, czyli serial na podstawie Kinga, na który tutaj sobie wspólnie ostrzymy bardzo mocno zęby. Hulu zamówiło także jako kolejna stacja pilota serialu Lock and Key. No, jeżeli te produkcje, które tutaj dostaniemy, i to ja wymieniam tylko te takie ko ko kojarzące się z tym nurtem fantastycznym, można powiedzieć, z tą tematyką, którą my tutaj się zajmujemy na konglomeracie, no to naprawdę możemy się spodziewać chyba sporo dobrej telewizji. Także polecamy serial, warto się z nim zapoznać, a na dzisiaj to byłoby wszystko. Dzięki Wam serdeczne. Dzięki Ci Mando za nagranie. Dziękuję również, a jeszcze zanim się pożegnamy wiadomo coś, czy będzie drugi sezon, czy nie, bo IMDB nie podaje takiej informacji. No na, na ten moment nie mamy jeszcze mhm. wiedzy, czy, czy ten drugi sezon powstanie. Pewnie w jakiejś przyszłości się tego dowiemy. Ja bym trzymał za to kciuki, bo te sześć odcinków mnie nastraja bardzo optymistycznie co do potencjalnej przyszłości. Mam nadzieję, że ten serial się sprzedał dobrze. Także jeszcze raz dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć! You